Filmy wakacyjne wracają w 23 roku, oczywiście klasycznie po wakacjach, chociaż jeszcze wakacje studenckie mamy. Kiedy to nagrywam? Wrzesień. Secret Window. Zaczynamy od ekranizacji Stephena Kinga z Johnem Deppem, Marią Bello i Johnem Turturro w roli tajemniczego pisarza zamaskowanego, przepraszam, no niezamaskowanego czarnego typa w czarnym garniturze który oskarża głównego bohatera John Deepa, który jest pisarzem, o to, że ukradł mu opowiadanie. Całość wyreżyserowana przez Davida Coppa w 2004 roku to ekranizacja noweli z tomu Cztery po północy. Tak się składa, że ostatnio czytałem wszystkie cztery opowieści i chyba Sekretne Okno, Ukryty Ogród, Zbita Szybka. Nie pamiętam, jak to w polskim wydaniu jest. Jest to chyba najlepsze opowiadanie z tego zbioru, tak bym powiedział. Ale Sekretnego Okna nie będę może tutaj rozszerzał, bo... Chcę o nim nagrać osobno, o całym tomiku chcę nagrać i może właśnie przy okazji sekretnego okna powiemy o tym, co charakteryzuje filmy wakacyjne, jak wyłącza ten pikacz i dlaczego właśnie sekretne okno jest tym filmem. Filmy wakacyjne pokazują filmy, które akcja toczy się w kilku charakterystycznych dla wakacji rejonach. Przepraszam bardzo, ale chodzi o moje rejony, czyli chodzi o jeziora, lasy wszystkiego rodzaju atrakcje, do których możemy wyjechać. Na przykład Niagara z Merlin Monroe z lat 50. jest filmem bardzo wakacyjnym o ile wyjeżdżacie do tego wodospadu, obejrzeć Niagara. Więc owszem, ja Niagara oglądałem i polecam. A ostatnio wspomniałem kilka słów o Niagara w Grupowym odcinku na konglomeracie, ale zwykle ja, właśnie w filmach wakacyjnych, pokazuję filmy, które pokazują stricte wyjazdy wakacyjne: wyjazdy takie, hitchhiking, hiking w góry, wyprawy w góry, różnego rodzaju wędrówki. Chociaż, no, też muszę powiedzieć, że ekranizacja powieści, dobrej powieści, pola trebleja pod tytułem. Hata w lesie jak najbardziej wchodzi do filmów wakacyjnych i e, w ogóle byłem na premierze chaty w lesie e, w lesie, przepraszam nie, w lesie, tylko w kinie, chociaż żałuję, że to nie było w lesie. E, I muszę powiedzieć, że całkiem dobry jest ten nowy film Shyamalana i wystawiłbym mu ocenę 6 na 10. Ambitne plany nagrania odcinka zaraz po wyjściu z kina spełzły na niczym, ale całe szczęście ja omówiłem już w klimatach wakacyjnych całą książkę. Więc zapraszam do mojego poprzedniego podcastu sprzed roku, gdzie w porządnie merytorycznym, że tak powiem, chcę powiedzieć, że mięsistym, może nie merytorycznym, ale mięsistym, omawiającym fabułę i pewne ukryte wskazówki. Ja bardzo polecałem tę książkę i film również polecam. Jeżeli jedziecie do domku w lesie, nad jakimiś jeziorami, to chata w lesie M, M. Night Shyamalana jak najbardziej tak. I właśnie jezioro. Domek nad jeziorem to coś, co jest świetnym miejscem na spędzenie wakacji i właśnie Johnny Depp, pisarz, spędza może nie do końca wakacje, ale on w ogóle chce napisać książkę. Nie pamiętam jak to jest dokładnie, czy on tam mieszka na bardziej stałe, czy to jest taki letni domek. To jest chyba bardziej taki letni domek do pracy, żeby właśnie w pięknych okolicznościach jeziora popracować. On tam chyba wyjeżdża i właśnie tam toczy się cała akcja plus mało małomiasteczkowa społeczność, kiedy on na przykład jedzie na pocztę załatwić jakieś drobne sprawy. Muszę powiedzieć, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tą ekranizacją. To jest chyba jedna z ostatnich ekranizacji takich Kingowych w starym, dobrym stylu, czyli dostałem to, czego oczekiwałem po Kingu. Powiem wam, że ja ten film chyba obejrzałem dopiero teraz pierwszy raz, gdyż nie chciałem sobie psuć i chciałem najpierw przeczytać. Więc byłem zaraz na bieżąco, tam jest jeden myk zrobiony, ale przede wszystkim to jest zasługa Kinga, że twist działa nadal twist działa i King jest moim zdaniem dobry, jeśli chodzi właśnie o pokazywanie tego pisarza i tego, tego cie, tej ciemnej strony pisarza. Ja również tutaj poleciłbym takie opowiadanie pod tytułem Szczur ze zbioru Jest krew. To też jest wakacyjne opowiadanie, gdzie e, główny bohater wyjeżdża m, na działkę gdzieś y, chyba na Florydę, już nie pamiętam. i Tam się dzieją różne dziwne rzeczy właśnie w takim domku, czy to gdzieś pod lasem, coś, coś takiego. To było świetne. I postawiłbym tutaj też właśnie sekretne okno. Szczególnie poleciał, polecałbym obejrzeć dodatki po seansie do sekretnego okna, dlatego, że reżyser tam tłumaczy pewne swoje zmiany. Tłumaczy myk z lustrem. Na początku mamy kamerę lecącą właśnie nad tym jeziorem, zbliżającą się do domku. Um, ona wchodzi do tego domu, pokazuje nam całe mieszkanie pisarza i w pewnym momencie ona przepływa przez lustro. I my tak naprawdę jesteśmy już w lustrze. To jest pewna zagadka, dlaczego to jest lustro i dlaczego <śmiech> pisarz walczy z pisarzem. No ja powiem, że ten twist w dzisiejszych czasach, a nawet już wtedy to był do przewidzenia, ale to jest dobrze wyegzekwowane, to jest klimatycznie nakręcone tutaj, nie ma nagle jakichś, nie wiem, potworów wyłażących z lodówki krwiożerczych bestii, które są nieuzasadnione. 6, mocne 6 na 10 w mojej skali. I teraz ja wam zaproponuję kolejny odcinek, kolejny film, który będzie pasował świetnie do double feature, do połączenia tego z sekretnym oknem, bo właśnie tutaj 70% filmu odbywa się nad tym jeziorem. Oni w ogóle kręcąc film robili już za pomocą komputerowych efektów preprodukcję, czyli na przykład ta lecąca kamera, na dodatkach możemy zobaczyć, jak oni to zaplanowywali. Natomiast ujęcie, czy to było kręcone z drona, już nie pamiętam, to chyba właśnie był jeszcze helikopter, bo my mamy cięcie, kiedy ta kamera podlatuje do domu. I w którymś momencie jest cięcie, więc w dzisiejszych czasach no, dron zapewne wleciałby do tego mieszkania, ale to jest jakby taki kamyczek do ogródka, bo ja jakby nie jestem zbytnim fanem z ciągłego wsadzania wszędzie zdjęć z dronami. Jak były kiedyś helikoptery, to robiło się to bardziej oszczędnie i z rozmysłem. Tutaj jest to zrobione w punkt. I właśnie dlaczego teraz ja polecę Wam chronologicznie, bo nagrywam to z otwartym IMDBB przed sobą i będę szedł, że tak powiem, chronologicznie bardziej niż rzeczowo. When a Stranger Calls z 2006 roku. To też jest bardzo mocne 6 na 10 chociaż jest to półka niżej. To jest bardziej rozrywkowy film Simona Westa. I oczywiście jest to remake e, filmu o tym samym tytule When a Stranger Calls. Ja polecam oglądać to w takiej chronologii. Najpierw oglądacie 78. When a Stranger Calls, potem oglądacie sekretne okno i dopiero zaczynacie podczas sekretnego okna oglądać Double Feature czyli powiedz, powiedzmy tak w piątek oglądacie When A Stranger Calls z 78 w sobotę robicie sobie Double Feature i oglądacie Sekretne Okno z remake'em When A Stranger Calls z 2006 roku dlatego, że remake przenosi nam akcję i całkowicie upraszcza akcję do filmu dziejącego się w domu nad jeziorem When A Stranger Calls posiada jeszcze trzeci film When A Stranger Calls Back bodajże z dziewięćdziesiątego roku jest to zaskakująco albo z 90. zaskakująco dobry film, który powinniście obejrzeć w niedzielę i taki zestaw pięknie się wpasowuje, chociaż najsłabszy moim zdaniem z tej trylogii Kiedy Dzwoni Nieznajomy to jest właśnie ten z 2006 roku dlatego, że Teraz będę o tym mówił. Jest to film upraszczający nam film z lat 70. Upraszczający nam film do takiego trochę home invasion bardziej. W oryginalnym filmie mieliśmy home invasion w pierwszych 25 minutach, rewelacyjnie zrobione, a potem było śledztwo trochę i pokazanie jeszcze pokłosia tego ataku na pokojówkę, bo właśnie o tym jest ten film, że jest jakaś pokojówka wynajęta do opieki nad dzieckiem w jakimś domu. I akurat w dzisiejszym filmie, który omawiam, ma to sens taki, że ten dom, to jest super wypasiony dom nowoczesny nad jeziorem. Całość wydaje mi się, wydaje mi się, kręcona była w studio, bo tam jest takie trochę sztuczne światło, wieczorem zbytnio to jest doświetlone, więc ja bym to tak oceniał, ale klimat jeśli chodzi o filmy domowo-wakacyjne jest świetny ale to jest uproszczone dlatego, że te pierwsze 25 minut oryginalnego filmu tak naprawdę jest rozciągnięte na całe półtorej godziny więc jest to taka trochę uproszona wersja dla ubogich bardziej straszakowa, bardziej rozrywkowa ale nadal jest to całkiem przyzwoity film Natomiast właśnie po nim zapraszam do obejrzenia When The Stranger Calls Back, który mnie zaskoczył, no już zupełnie mnie zaskoczył, bo to taki bardziej był pod telewizję film robiony, ale scena z mordercą, który jest ukryty na ścianie, rewelacyjna i obejrzałem to tak weekendowo. Jest to film świetny właśnie na weekend, jak jesteście gdzieś z kimś w domu sami, zostajecie sami w domu. Pierwszy film to jest typowo miejski, typowo właśnie domowy. Tutaj to jezioro pełni taką funkcję, że jednak odcina to jeszcze bardziej od cywilizacji. Ta dziewczyna, pokojówka, która chce sobie dorobić tam od studiów bodajże przychodzi do wielkiego domostwa i właściwie najpierw próbuje się trochę odnaleźć tam są różne urządzenia jakieś alarm ochrona przeciwpożarowa etc. etc. no i jakby cały czas ten morderca ją prześladuje tam wchodzi gdzieś i właśnie też jest kwestia, czy to slasher, czy nie slasher, bo tak naprawdę nie chodzi tutaj o maskę, nie chodzi tutaj o to, kto to robi. W pewnym momencie pojawia się jego twarz i to jest motyw trochę taki jak... O kurczę, blade zapomniałem o tym, jak się nazywał ten slasher, o dziewczynach, um, nie wiem, czy to było Slumber Massacre, gdzie mm, tak naprawdę takim <grym> postępem w rozwoju slasherów było to, że no, był to typowy slasher, ale morderca nie miał maski, tylko miał dżinsy, tak? I zwykle te dżinsy eksponowano. No i kiedy okazywało się, że to jest taki zwykły facet bez żadnej maski, to było może w bardziej przerażające bo e, ten facet e, był bardziej normalny, bardziej wyrachowany. Podobnie właśnie jest tutaj When A Stranger Calls, czyli e, uproszczony remake świetnego thrillera, kryminalnego, e, trochę horroru, When A Stranger Calls e, Back. E, polecam całą tę serię, ja chciałem nagrać o nim Znowu ambitne plany, osobny odcinek o wszystkich trzech filmach, ale no jak słuchacie, na razie nie odwołuję do nich, więc pierwszy dostał ocenę 8 na 10, remake dostaje ocenę 6 na 10, a film z lat 90, czyli When a Stranger Calls Back, dostał aż siódemkę, dlatego polecam, ale... Wracamy do filmów wakacyjnych i wracamy e, właśnie do klimatów jezior. Just anybody handy as long as he's a man. But she could never be his, nor any man's, completely. And that thought whipped him into a frenzy that makes the screen thunder with unparalleled suspense. Hello, hello, please! Ja może nie będę rozwijał tematu jezior i tematu, przepraszam, Niagary, bo Niagara to jest już wodospad, <laughs> ale Niagara z 1953 roku jak najbardziej polecam. Thriller, film noir. I teraz właśnie skończmy już z tymi jeziorami i przenieśmy się do... 1932 roku i filmu Michaela Curtiza pod tytułem The Cabin in the Cotton e, czyli to w polskim tytule gdzieniegdzie pojawia się jako domek na prerii. E, tak zamierzony był ten znak zapytania na końcu, dlatego że oczywiście domek na prerii to jest ten serial westernowy który kiedyś no, byłem zmuszony go oglądać, a to jest domek na plantacji bawełny no aczkolwiek gdzie to w Polsce, kiedy było wyświetlane, tego nie wiem. Domek na plantacji bawełny, muszę wam powiedzieć, trochę mnie zmylił swoim tytułem, natomiast sam Michael Curtis mnie oczywiście zachęcił, bo to przecież człowiek odpowiedzialny za Casablanca, za Mildred Pills. Pierce i wiele, wiele innych. Natomiast 32 rok i Cabin in the Cotton również zachęciło mnie Beth Davis, która tutaj jest młodziutka i Beth Davis gra zupełnie inaczej do tej starszej. Beth Davis, którą kojarzymy z takich ról niebezpiecznych kobiet, kobiet z takich stetryczałych, kobiet... Z takich zajadłych, chciałoby się powiedzieć. I Kabinet de Cotton to historia trochę o niewolnictwie, trochę o wykorzystywaniu pracowników na tytułowej plantacji bawełny. I muszę wam powiedzieć, że ja to no, no, no niestety... No, muszę wam powiedzieć, że muszę wam powiedzieć o tym filmie jako filmy wakacyjne, ale to nie jest film wakacyjny poza jednym e, motywem, który mnie właśnie kojarzy się z wyjazdami. Mała jakaś taka wioska, mała plantacja, małe pole, mała wieś. Oczywiście w Ameryce. Mnie no, no to jest już naciągane mocno, ja wiem. Mnie to się kojarzy dlatego, że ja na wakacje jeździłem na wieś. Tam było pole, tam było krowy, to było w górach. Chodziłem po mleko, polami krowy spotykałem, głaskałem krowy, uciekałem przed krowami i takie inne tego typu opowieści. To ja bym powiedział, to jest taka poczciwa historia o dobroci, o, o współżyciu, o pomaganiu sobie. I ja dałem 6 na 10 z dobrymi rolami Betty Davis, Davida Landau, ale no, no to, nie jest film, to nie jest film wybitny, który jakby ja mógłbym polecić obecnie komuś poza właśnie fanami Betty Davis chyba najbardziej no i archeologia Michaela Curtiza chociaż to jest 78 minut jak patrzę ja to w ogóle oglądałem jakiś czas temu, ale opis na filmuWebie to, to, jest, to jest hit, to, to jest historia romantyczna na tle systemu lennego. E mm bawełnianego, można by powiedzieć. Biedny syn farmera chce zdobyć wykształcenie i wyrwać się z biedy. Początkowo pracuje w sklepie południowego Plantatora Bawełny, lennika jego ojca, żeby później zostać księgowym i dowiedzieć się o jego finansowych oszustwach. Marvin chce wymierzyć mu sprawiedliwość za na naciąganie farmerów, ale zakochuje się właśnie w Bed Davis, w córce Plantatora. Odtąd musi wybierać między uczuciem a sprawiedliwością. I dokładnie ten opis, że tak powiem, oddaje te rozterki, bo ten bohater nie wie, czy odpuścić tym rolnikom, którzy tam podkradają trochę te, tej bawełny, żeby potem sprzedać i coś dorobić. To są takie, powiedziałbym, trochę ciepłe kluchy. Ym, natomiast yy, Mac. 2 The Trench to na pewno nie są ciepłe kluchy ale to są nudne parówki które dostały u mnie ocenę 4 na 10 byłem na tym w kinie to kolejny film reżysera Bena Whitley'a który mówi mi, że nie jestem fanem Bena Whitley'a szczególnie High Rise tragiczna ekranizacja Jay Ballarda to było coś co w kinie po prostu cierpiałem jak bubr bubr bez wody albo coś takiego, więc to nawet nie zaliczam tego do filmów wakacyjnych choć oczywiście jeśli chodzi o filmy nadmorskie, które też są filmami wakacyjnymi to Meg 2 The Trench dla mnie 4 na 10 nie polecam Ostatnia podróż Demeter, kolejny film morski, który jest oparty na podstawie 4, 17. bodajże rozdziału Drakuli wyreżyserowany przez tego gościa, który zrobił autopsję Jane Doe i e, łowcę troli. Niestety to jest Andre Overdal, niestety moje rozczarowanie to jak taki dobry rozdział Drakuli Zmarnowanej. Ja jeszcze specjalnie przed seansem i pójściem do kina e, wyruszyłem, żeby przeczytać ten rozdział Drakuli, sobie przypomnieć i też nie chcę się rozwadniać. Film w całości dzieje się na morzu, e, kiedy mm, ekipa welczy z wampirem. Jest to według mnie film typowa rombanka, bardziej film akcji niż, niż cokolwiek e, grozy. Nie polecam, nie polecam. Idę dalej, nawet zapomniałem, że on tutaj jest na liście. Rififi Trace, um, Talk to Me i e, Get Back Godland. Tak. O, When the Stranger Calls Back, to jest 93 rok, tak jak mówiłem. E, Dostało ode mnie 7 na 10. E, krótkie przypomnienie. Produkcja z 22 roku. Vans Capte Land, czyli Godland. Prawie 3 dwie i godziny film Hlynura Palmasona. Palmson. To jest reżyser Iceland, który zrobił wcześniej Winter Brode, czyli Śnieżni Bracia. Ja ten film chyba o tych Śnieżnych Braci wspominałem o filmach zimowych. A także Chwitur, dagur. Oj, czemu akurat teraz biały, biały dzień. I Godland to jest według mnie najlepszy film tego reżysera, który tutaj wymieniłem. Dostał ode mnie 7 na 10. Film At the end of the 19th century, a young Danish priest is sent to a remote part of Iceland. The deeper he travels into the Icelandic landscape, the more he loses a sense of his own reality, his mission, and his sense of duty. I tutaj troszkę się rozwinę, bo jest to film pff, chyba tutaj najciekawszy z tego zestawu, jak na razie, który, który, który omawiam. Przede wszystkim jest to film no w jakimś stopniu epicki trochę, ale bardzo kameralny. Nakręcony w formacie coś Ala 4 na 3 z zaokrąglonymi rogami, tak jakbyśmy oglądali jakiś telewizor, a może bardziej chodzi o nawiązanie do fotografii jakiejś starej, takiej fotografii otworkowej. I głównym bohaterem jest tutaj ksiądz, który zostaje wysłany przez kościół gdzieś do krzewienia wiary chrześcijańskiej. Przepraszam, do wybudowania stricte kościoła gdzieś na Islandii, gdzieś tam w kaczej dupie, za przeproszeniem. I jest to motyw no, stricte hercogowski. tak? Agir, gniew boży, albo Fitzcaraldo. Tam kaganek oświaty, opery, Kiński news. A tutaj jest misja postawienia kościoła. <mulity> tutaj bardziej skupiamy się na trochę walce z żywiołem, walce ze, swoim, ze swoimi słabościami. Mamy tutaj kilka scen zimowych, ale przede wszystkim ten film dzieli się na jakby takie dwie części. Najpierw jest wysłanie na misję Ogóle, może najpierw powiem dlaczego to jest film wokacyjny, ponieważ widzimy piękną Islandię i podróżujemy to jest w dużej części film drogi aż do momentu tej drugiej połowy kiedy już ten kościół się buduje dochodzimy do tego momentu gdzie my jesteśmy w tym miejscu przeznaczenia i tam dopiero dzieją się inne rzeczy na bazie relacji pomiędzy tymi ludźmi, którzy tam mieszkają w tej wiosce i takiej małomiasteczkowej społeczności, to nawet za dużo powiedziałem bo to jest wioska, e, kilka domków. E, I wyruszamy. Wyruszamy również z motywem autotematycznym, dlatego że ten ksiądz bierze ze sobą e, takie szkiełka, które są e, materiałem światłoczułym i e, są to szkiełka, na których on chce wykonać zdjęcie. Zdjęcia, dokumentację. Więc bierze swój aparat, który no jest w XIX wieku bardzo duży i te szkiełka są e, trudne do przewożenia, bo zajmują dużo miejsca, mogą się potłuc. E, do tego potrzebne jest bodajże jajko, żeby to w ogóle wywołać, białko z jajka w jaki sposób jest ten proces pokazany, więc mamy tutaj świetny motyw autotematyczny właśnie takiej misji e, dokumentacji. Motyw bardzo hercegowski i tutaj jest wyegzekwowany, powiedziałbym, w taki bardziej e, sposób e egersowski. O, tak bym powiedział, że ten Godland mógłby być nagręcony przez Egersa, e, gdyby mu się udało. Bo wydaje mi się, że to, te, znaczy wydaje mi się, bardziej mi się podobał niż Wiking powiedziałbym, choć są to zupełnie inne filmy i to nie jest do końca taki film horror, aczkolwiek są elementy grozy, bardzo takiej subtelnej, ale jednak w połowie filmu znaczącej i totalnie zmieniającej nam ten rytm. Dlatego, że kiedy wyruszamy, no to to jest taka zwykła podróż. Walczymy tutaj, tam kogoś z, z, z łowią, żeby coś zjeść, coś zrobimy ognisko, siedzą. I w pewnym momencie w środku filmu następuje jakiegoś rodzaju y, wypadek czy wycieńczenie głównego bohatera. Y, już nie pamiętam z jakiego powodu. Mamy pokazaną tę wielką naturę, która wpływa na naszego bohatera i coś się zmienia. I teraz ten film ma bardzo powolne tempo, ale jak już dojdziecie do połowy, to już się nie da od tego filmu oderwać. Dlatego, że w tym filmie jest jedna kapitalna scena, w której kamera obraca się o właściwie chyba 300, tak, 360 stopni na jednym ujęciu. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem chyba w kinie. To znaczy, może widziałem, no, bo tam 180 stopni widziałem, jak Kieślow, u Kieślowskiego w amatorze Jerzy Szturo odwraca kamerę na, na swoją twarz. Ale o, o co innego tutaj chodzi? Otóż y, główny bohater upada, tak, chyba mdleje. To, to jest ten kryzys, największy kryzys, w którym główny bohater upada. On upada, leży i kamera powoli odwraca się właśnie te 360 stopni, powoli, bardzo, bardzo powoli, że my widzimy każdy element natury, przyrody, każdy listek i widzimy również jego towarzyszy, którzy jakby gdzieś tam odchodzą, zostawiają go. I ta kamera schodzi coraz niżej. Ona schodzi coraz niżej, czyli mamy taką spiralę w dół do ziemi zrobioną to jest po to, że my tak naprawdę nie wiedząc zbliżamy się do tego głównego bohatera. Czyli jak ona robi te 360 stopni to jak ona jest już znowu w tym samym miejscu, z którego wychodziła to ona teraz pokazuje nam dół, gdzie są nogi tej kamery i tam leży właśnie ten główny bohater, ten ksiądz. Pokazuje nam jego twarz i wchodzi coraz głębiej teraz do tej twarzy, zbliża się do jego oka. I teraz tutaj mamy e, świetną scenę takiego cięcia montażowego do wulkanu. Tak. To jest w dodatku zrobione z takim ostrym cięciem dźwiękowym, że wychodzi z tego niewiarygodnie innowacyjny jumpscare. E, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Ja się wzrygnąłem Ponieważ przez cały ten obrót my tylko słyszymy dźwięki natury i zastanawiamy się, o co chodzi. Co tu się dzieje? Bo aż takiego długiego ujęcia w tym filmie jeszcze nigdy nie było. I kiedy już schodzimy, to widzimy, że aha, no tak, facet nie żyje. Czy on żyje? Czy on jeszcze zipie? I kiedy kamera się zbliża, to powoli, powoli, delikatnie zaczynamy słyszeć jego ee, oddech. Że jednak ten oddech jest. Ale w pewnym momencie przerwa, czy to jest jego ostatnie tchnienie, napięcie i wtedy to cięcie i wulkan wybucha, huk, krzyk. Ym, przenosimy się do zupełnie innego miejsca, tak jakby. I wtedy właśnie, i co teraz następuje w tej całej narracji? Nie wiadomo, co się stało, albo ja nie pamiętam, co się stało, ale ten facet przenosimy się już do tej wioski. Widzimy, że tam buduje się kościół. W ogóle pojawiają się jakieś kobiety, które grzebią w rzece i my właściwie tak jakbyśmy z tej kamery wychodzili. Czyli ten wybuch wulkanu jest takim łącznikiem z kolejnymi elementami natury. W tym przypadku rzeki. I z tej rzeki ta, ta kamera jakby wpływa w tej rzece. Mamy jakąś taką dziwną transformację tego człowieka, czy nie wiadomo, czy chodzi o duszę tego człowieka, czy jego mentalność, czy co tu się stało, stało w ogóle. To jest właśnie powiedziałbym taki elevated horror. Czy może post-horror, powiedzcie mi o co chodzi. Tak? Eee, taka zagadka. Ten film mogłoby zrobić A24. Okazuje się, że ten facet jest... Że ten facet jakoś był... Ktoś się nim tam zaopiekował, ale nie wiemy w ogóle, gdzie on jest. Wydaje nam się, że on zmarł właśnie. A okazuje się, że on siedzi w tej wiosce, ale oni go trzymają w tej wiosce gdzieś w piwnicy. Bo on, nie wiem, czy to jest niebezpieczny, czy jakiś groźny się zrobił, ten ksiądz. I właśnie, kiedy on chyba odzyskuje przytomność, to jest taki przemieniony w zombie. Upraszczając. Zachowuje się jak coś inny, tak jakby nie rozumie celu. Już, już, już nie zależy mu na budowie tego kościołu. Ten kontrast podróży, tego upadku celu podróży jest kluczowy dla tego filmu. Ten bohater jest zmieniony. Pojawiają się kolejne konflikty. Na przykład konflikt taki, że jeden z bohaterów chce, żeby tamten zrobił mu zdjęcie. Kiedy księdzu, głównemu bohaterowi wraca, wraca co mu wraca? Wraca jakaś świadomość, tak, że, że on może jeść, bo na przykład początkowo on nie może jeść, ledwo co je, ledwo co zibie, to potem coraz bardziej on staje się jakby zły, powiedziałbym. Gdybym nagrywał zaraz po obejrzeniu, to zapewne jakaś szersza dyskusja mogłaby się tutaj wydarzyć, ale ja ten film bardzo polecam. Podkreślam, dla miłośników takiego slow cinema trochę, czy to nie jest stricte slow cinema, ale to jest po prostu powolne tempo, pierwsza połowa, kropka, druga połowa trochę się od siebie różni, więcej konfliktów właśnie jest w drugiej połowie, dlatego ten pierwszy, pierwsza część jest bardziej powiedziałbym taka medytacyjna. Przyrodnicza, może bardziej, a te wszystkie konflikty narastają i one się rozwijają, łącznie z jakimiś tam, nie wiem, atakami czy morderstwami w drugiej części. Bardzo ciekawy film, ode mnie dostaje ocenę 7 na 10 i jest motyw wyprawy i przede wszystkim pięknej Islandii. Teraz jesteśmy już, że tak powiem na wysokiej półce i na niej pozostaniemy, chciałoby się powiedzieć, czyli będzie ambitnie, bo 1986 rok i Eric Romer, francuski przedstawiciel nowej fali, Eric Romer, który wcześniej w latach 50. był krytykiem, a nawet naczelnym sławnego pisma Carrières du Cinéma, on kształtował nową falę również z Francisem Truffo, Godardem, Jacquesem Rivet, czy właśnie Romer. I Romer kręcił filmy, które ustawiał w takie cykle. Na przykład opowieść zimowa, opowieść jesienna, opowieść letnia. Ja to jeszcze oczywiście opowiem. Zasadzam się na opowieść zimową między innymi. I Dzisiaj będzie opowieść bardziej letnia, ale nie chodzi mi o film z 96, o stricte takim tytule opowieść letnia, ale o film z 86 roku, czyli 10 lat młodszy, pod tytułem y, jednym tytułem właśnie Zielony Promień y, Zielony Promień le Rayon Vert, y, który również y, pojawia się pod tytułem Summer wakacje Summer la, lato znaczy się albo y, Summer y, 86 na niektórych plakatach Eric Romer nakręcił również film plażowy pod tytułem Paulina na plaży właśnie <śmiech> 83. Zastanawiałem się, czy nie oddzielić tego i nie zacząć od właśnie Erika Romera kolejnego odcinka filmów wakacyjnych, ponieważ ten film wprowadza nam motyw już stricte wprost wyjazdów na wakacje. Bo o tym właśnie jest, że główna bohaterka chce wyjechać na wakacje. I jako właśnie, że na liczniku mamy już ponad pół godziny, to Zielony Promień inspirowany książką Juliusza Werna zostanie w następnym odcinku omówiony, więc tutaj już zaraz możecie przełączyć, bo puszczam to jak najszybciej tylko się da patroni dostają przedpremierowo plus inne bonusy za co dziękuję im oczywiście za wsparcie bo tutaj już tak naciskam na siebie, żeby to jak najszybciej nagrać bo wiem, że serię wakacyjną, seria wakacyjną ma swoich fanów a dzisiaj to, co nagrywam, to ja jakby nie planowałem tego nagrywać, bo w tym roku planowałem bardziej komiksy wakacyjno-leśne nagrać i one już są, a tutaj były filmy, wszystkie, które te oglądałem, które trochę tak mi wyszły przypadkiem. I na zakończenie dodam jeszcze o tym psie, który jeździł koleją, że to też jest taki troszkę wakacyjny, ciepły, familijny film bardziej o jeżdżeniu koleją właśnie, jak to się spodziewacie. Ale jako, że ja jestem obrażony na psy, bo jeden mnie ugryzł mocno i ten film dostał ode mnie 4 na 10, ale jeszcze przed, przed, przed tym rozczarował mnie. No, słuchałem pozytywnej recenzji Raczka. Z zadziwiło mnie to, że tak pozytywnie Raczek ocenił ten film. O psie, który jeździł koleją. To jest taki film drogi. Kolejowy, wakacyjny. Chociaż motyw jest ciężki, bo dziewczynka jest chora i zbiera na operację. Pies w tym pomaga. Eee, hashtag PKPS. Ja już nie mogę dalej mówić, jak słyszę ten hashtag PKPS, to mnie troszkę skręca. Więc no, jakoś mi nie przypadł do gustu ten film, ale nie będę się nad nim znęcał, bo jeżeli tak na zakończenie dopiąć ten odcinek chciałbym, żeby, żeby przyszły odcinek był stricte już takie mięso wakacyjne, to jeszcze powiem o produkcji z 22 roku. O produkcji irlandzkiej, o produkcji, która jest pierwszym irlandzkim kandydatem do Oscara w kategorii filmie anglojęzycznym, czyli Quiet Girl. I to jest rzeczywiście film wakacyjny pod takim kątem, że w 1981 rok akcja dzieje się w Irlandii i właśnie dziewczynka wyjeżdża na wakacje wyjeżdża na wakacje do nie do babci, ale z rodziny w, zostaje wywieziona do jakiejś tam dalszej ciotki i wujka, którzy już są starsi, nie mają dzieci więc przez wakacje będą się nią opiekować, dlatego, że jej matka zaszła w ciąży i będzie teraz rodzić i żeby jakoś tam zwolnić miejsce to oni wyjeżdżają, znaczy oni zostają i tą swoją córkę dają na wieś więc motyw stricte wakacyjny. Cały film dzieje się na wsi. Cały film właśnie dzieje się w te wakacje. I zaraz, dlaczego ja go właściwie tutaj daję? Powinien być w przyszłym odcinku. Dobrze, więc niech Quiet Girl, który chyba mnie się tak najmniej podobał, Oglądałem go w kinie, ale trzeba go wyróżnić, bo rzeczywiście film wakacyjny pełną gębą, ale to jest film taki bardzo introwertyczny, taki o emocjach, bo ta tytułowa cicha dziewczyna to jest dziewczyna, która jakby no nie ma takiej opieki u tych swoich rodziców oryginalnych powiedzmy, żeby mogła się rozwijać, żeby mogła swoją emocjonalność, żeby nie była tłamszona. I ona trochę właśnie podczas tego pobytu na wsi, gdzie tam może wydoić krowę, gdzie może pomóc w polu, ona tam zżywa się z tymi rodzicami, przyszywanymi, tak jakby ciotka, wujek, dalsza, a ona jest dziewczyną, która też wymaga jakby opieki i wymaga no, spojrzenia, że też jest jakby wyjątkowa. Tak jak ona w pewnym momencie mówi, że ona myślała, że jest wystarczająca. A tutaj okazuje się, że rodzice chcą mieć drugiego braciszka. I ogólnie ona jest takim introwertykiem mocnym, mało co mówi i odczuwa ten świat, uczy się też świata, ta główna bohaterka. Jest to film w dużej mierze kręcony na otwartej przysłonie, w kamerach, w obiektywach bardzo rozmyte tła, bardzo głęboko wchodzimy jakby do dźwięków do takich e, przeżyć taktylnych bodajże, jak to się mówi ostatnio i to działa, to jest, to jest dosyć dobry film, e, chociaż taki mm, powiedziałbym bardziej kobiecy, bardziej aby spojrzeć z taką delikatnością na, na wieś powiedziałbym, na, na wyjazd na wieś no to jest ma swój urok ten film. No może mnie nie porwał, dlatego wystawiłem ocenę 6 na 10, ale wizyta w kinie to coś, co pomoże w odbiorze tego filmu. I tutaj rzeczywiście tak. Rural Island 1981. Ale ta otwarta przysłona trochę psuje, powiedziałbym, scenografię, bo często właśnie wszystko jest rozmyte i siedzimy tak w głowie głównej bohaterki w jej przeżyciach. Trochę tutaj mi to troszkę psuło imersję, powiedziałbym, żeby, żeby zobaczyć, jak wygląda ten, ta wieść cała. Ale film, film dobry, film mogę polecić oryginalnie. Anne Cailin Kail, nie wiem, przepraszam, bo ten film jest właśnie w całości zagrany po irlandzku, w języku irlandzkim. Bardzo ciekawie się też to ogląda. No, wizyta w kinie na pewno spowoduje taki empatyczny, to jest taki o, empatyczny film. I również filmem empatycznym właśnie jest ten zielony promień, od którego już zaczniemy kolejny odcinek. Choć on jest empatyczny trochę w innym tego słowa znaczeniu, bo ta główna bohaterka cichej dziewczyny jest cicha i prawie, że nic nie mówi. A bohaterka główna y, zielonego promienia, czyli Summer filmu, Waka, y, fil, filmu Lato, gdzie niegdzie zwanym, to ona jest znowu bardzo rozgadana i ten film jest bardzo rozgadany, ale bohaterka jest starsza, dlatego ta empatia tyczy się czegoś zupełnie innego niż w przypadku małej dziewczynki. I od tego filmu Erika Romera, świetnego francuskiego twórcy nowej fali, współtwórcy nowej fali w kinie zaczniemy. Powiem wam, że to był film, który ode mnie akurat dostał 9 na 10. Byłem totalnie pozytywnie zaskoczony i, że tak powiem, pozamatało mnie. Ale na razie mam nadzieję, że jeszcze wy jesteście na wakacjach jakiś domek nad jeziorem pierwsza część tego filmu to jest domek nad jeziorem druga część to jest już taka powiedziałbym podróż głębsza poprzez Godland, poprzez podróż do e, wnętrzności małej dziewczynki do, do umysłu, do emocji e, i to jest taka podróż głębsza i będziemy kontynuować to w kolejnym odcinku z cyklu filmy wakacyjne i dziękuję wszystkim patronom za wsparcie, zapraszam na grupę, patroni skóry. No i do usłyszenia w przyszłości bądź do zobaczenia na żarłok TV. Na instagramie jestem jako TV bez polskich znaków. I tam oczywiście nie tylko o jedzeniu. Do usłyszenia. Dzień dobry.